Powiny 52 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I w Lublinie przy mikrofonie Szymon Grabarczuk. Dzień dobry. Jak panowie spędziliście święta? Dobrze, z rodziną. Nie zdążyliśmy się spotkać przed świętami, bo dużo było zajęć. Ja też z rodziną, chociaż rodzina troszeczkę rozczłonkowana, bo żona musiała pojechać do syna, który studiuje w Londynie. Także podzieliliśmy troszkę rodzinę, żeby on nie był zupełnie sam, bo on nie mógł przyjechać, bo tam pracuje. I, i pracodawca od razu, jak tylko zatrudniał się, to powiedział, że niestety nie będzie mógł na święta przyjechać, więc musiał przyjąć pracę z takim dobytkiem całym. A u Ciebie, Szymon? No dziękuję też. Normalnie tak, jak większość Polaków chyba, czyli rodzinie. No ja raz spędzałem właśnie samotnie święta w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. Ciepło było wprawdzie, ale ale bardzo zimno jednak mimo wszystko. Nie polecam nikomu e, spędzać świąt. Wydawało się, że to co to tam święta, nic takiego. Jednak to jest ważne przeżycie w ciągu roku i no, trudno jest samemu spędzić gdzieś z daleka od rodziny e, takie święta. E, no dobrze, to nie zdążyliśmy złożyć życzeń e, świątecznych, ale mam nadzieję, że kolendy, które nagraliśmy, które Wiki Radio również jest patronem, objęło patronatem. Były słyszane w wielu, wielu domach polskich i nie tylko, i za granicą. I nadal są słyszane, bo kolędy można grać do 6 stycznia, zdaje się, standardowo. Aha, tak. jest, jest no, A od kiedy można grać? Od pierwszego od dnia Wigilii. świąt. Od Wigilii. Do 6 stycznia, albo nawet do 2 lutego. Więc do 2 lutego czas. to nie słyszałem, ale, ale zapraszamy do słuchania. Są dwie szkoły na ten temat. No po prostu do 2 lutego można trzymać choinkę, więc jeszcze jest taki Aha, okay. rozszerzony okres świąt. Tak? No więc jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, a chce posłuchać, to zapraszamy na Wikimedia Commons. Linku nie podejmuje się badać, bo nie jest taki łatwy, ale w kategorii kolendy polskie można szukać tych kolend. No i łatwiejszy adres, adres nawet przez e pisane, można wpisać, bo tak to Bartek zrobił, że polska literka jest tam w adresie. tak, W adresie. No i tam również są wave'y. Właśnie trwają negocjacje, jak to zrobić, żeby te wave'y trafiły też na Wikimedia Commons co wcale nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Tak, tam jest straszne zamieszanie. Muszą być w odpowiednim formocie, kodowaniu i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. A w wyszukiwarkę Commons wystarczy wpisać kolendy polskie można znaleźć ten materiał. Już można znaleźć. Tak, tam tak. są MIDI e, i OGG i OGG 320 tam do takiej wysokiej jakości. No, ale właśnie chodziło o to, żeby były też zupełnie nieskompresowane wave'y, bo od niedawna Wikimedia Commons umożliwia już umieszczanie wave'ów. No ale Bartek zrobił te wave'y w takiej bardzo wysokiej jakości, 32 bity, no i okazało się, że właśnie 32 bity to nie przyjmuje Wiki, Wikimedia Commons, także trzeba je przerobić teraz na 24 bity nieskompresowane i dopiero będzie można, prawdopodobnie, wcale nie, nie jest powiedziane, że to się uda, wtedy będzie można je zamieścić. Ale może wróćmy do programu, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Mamy sporo wiadomości, chyba w tych 45 standardowych minutach od jakiegoś czasu się nie zmieścimy, ale myślę, że na koniec roku to możemy sobie pozwolić i zrobić dłuższą audycję. Tematy z Wikipedii. Wikipedia od kuchni to tytuł artykułu z antyweb.pl, dobrze mówię? Tak. Rozmowa z Szymonem Grabarczukiem właśnie na temat Wikipedii. To ty, Szymon, rozmawiałeś, także będziemy tak, ciekawi. Ja rozmawiałem. będziemy ciekawi twoich wrażeń. Nie chcę, ale muszę, artykuł z bloga polityki na temat administratorów i wyboru tych administratorów do Wikipedii. Czy Też nawet nie tylko samych administratorów, w ogóle wybierania systemu. tego. W ogóle przyznawania uprawnień tego typu jak administrator, biurokrata, check user i tak dalej. Mm -hmm. e, można dodawać zapis nutowy. E, to Marek umieściłeś, o czym to jest? Tak, w to skrócie? o tym, jak wygenerować, żeby była taka pięciolina z nutami na Wikipedii widoczna. Aha, Aha. A, no to fajne. E, strona sprzątanie Wikipedii, najpełniejszy spis zadań, jakich tylko można się podjąć w Wikipedii, niedawno zaktualizowane to Szymon tutaj umieścił chyba, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Ja. To o, o tym Szymon opowie. Nowy wiki projekt koordynujący przyznawanie i weryfikację wyróżnień. No to ciekawe też, to chyba też ty Szymon coś nam o tym opowiesz, tak? Tak, tak, tak jest. No i z wolnej kultury będziemy mieli sporo tematów. Opowieść wigilijna w oryginale po angielsku na stronach wiki źródeł się znalazła. OpenStreetMap na urządzenia garminowe, takie bardzo popularne. Skąd brać polskojęzyczną terminologię popularno-naukową? Chomik kasuje Gimpa ze względu na zgłoszenie Microsoftu. No to takie nieporozumienia się zdarzają. Marcin Wilkowski, autor wprowadzenia do historii cyfrowej, nominowany w konkursie na popularyzatora nauki. Nowa opłata na rzecz zax -u. No, ten ZAX to nas tutaj e, goni. Telefony komórkowe i smartfony podrożeją, bo to właśnie one będą obłożone prawdopodobnie podatkiem jeszcze na, na rzecz zax e, Bardzo ciekawy nowy model finansowania na przykładzie Book Rage. No, i artykuł o tym na portalu świadczytników. Lista zbiórek portalu Wolne Lektury, bo tam ciągle zbierane są pieniądze. Nawet dzisiaj można zapłacić złotóweczkę i zobaczyć, co dalej będzie. No i na koniec opowiemy jeszcze o tym, że Wiki Radio rozpoczęło współpracę z faktycznym domem kultury i proponuje taką współpracę wszystkim chętnym. Transmisję na żywo nadajemy już od jakiegoś czasu. One tak w styczniu przejdą już z fazy testów do, do normalnego działania i będą dostępne w naszym strumieniu. No to zaczynamy w takim razie. Jak to się stało? Bo Szymon, ja pamiętam, że ty się umawiałeś jeszcze przed warszawskimi otwartymi wiki spotkaniami z, na rozmowę z, z dziennikarzem portalu AntyWeb. W końcu się udało porozmawiać. Tak, ale to, to były kwestie ściśle organizacyjne, po prostu um, on był zajęty, ja byłem zajęty, mieliśmy jakiś tam czas wolny, ale ten czas wolny um, u jednego był kiedy indziej, od drugiego był kiedy indziej, po prostu musieliśmy um, się umówić, kiedy sobie porozmawiamy, no umówiliśmy się i porozmawialiśmy, trochę później niż na początku zakładaliśmy, ale dla chcącego nic trudnego. Artykuł jest ciekawy, bo tak bardzo ogólnie mówi o Wikipedii i, i nie wchodzi jakoś głębiej, ale dla kogoś, kto nie ma w ogóle pojęcia, jak to działa, to, to chyba jest cenny. Taki bardzo popularny, powiedziałbym. E, przy okazji dowiedziałem się, że ty od 2010 roku jesteś związany z Wikipedią. Zresztą podobnie jak ja, tak bardziej. W 2010 roku był, była Wikimania w Gdańsku i tam jak gdyby zainteresowałem się bardziej Wikipedią. Ale właśnie, chciałem Cię zapytać o to, czy... bo Ludzie, z którymi przeprowadza się wywiady, często mają pretensje, że coś zostało przekręcone, że coś zostało nie tak napisane. I chciałem się zapytać, jaki był kontakt z tym dziennikarzem? Czy on dał Ci do autoryzacji ten tekst? Czy to było na podstawie zapisu jakiegoś audio? Jak to się odbywało? Tak, właśnie tutaj akurat byłem w komfortowej sytuacji, <śmiech> ponieważ on mi dał ten tekst do autoryzacji i to nawet nie w takiej formie, że na przykład w formie PDF-a albo w, w mailu tylko fragmenty tego, co powiedziałem, czy się zgadza, dobrze, a potem on to w ten sposób miksuje, że wychodzi coś w takim kontekście, którego ja bym już nie, nie podpisał, tylko tutaj dostałem po prostu cały tekst, który mogłem sobie zmienić tak, jak jak wikipedysta może zmieniać artykuł. Dostałem go w, w, w pliku wordowskim mhm. i po prostu mogłem sobie go napisać tak, jak jeszcze tam jakieś uwagi drobne i napisałem mu jakieś tam drobne uwagi takie ortograficzne, co piszemy małą literą, co piszemy wielką literą, że na przykład jakieś tam pytanie dla mnie było zaskakujące, ponieważ dotyczyło czegoś sezonowego i archiwalnego, o czym nikt już nie pamięta e, i w ogóle absolutnie nikt nie myśli w kategoriach od tamtego wydarzenia i epoka, to znaczy do tamtego wydarzenia i od tamtego wydarzenia. Tamto, tamto wydarzenie w ogóle nie, nie jest jakąś tam cezurą, a, a tutaj się okazało, że ten dziennikarz gdzieś tam do tego wydarzenia dotarł i teraz mnie pytał, co, co w związku z tym. A ja mówię, w ogóle nie wiem, co, co w związku z tym, bo to było dawno i nieprawda. Także... Gdyby może to był jakiś inny dziennikarz, to by, to by napisał, że my tutaj e, mieliśmy coś takiego i w ogóle podniósłby temat, a w ostatecznej wersji tego artykułu ten temat się w ogóle nie pojawił, dlatego że przekonałem dziennikarza, że, że wzmiankowanie o jakimś wydarzeniu, które było dawno temu i niezbyt e, rozwinięte, e, po prostu jest bez sensu, bo, bo, bo nie ma żadnego takiego, no, no dobrze i co, no, no i nic, minęło, koniec. No tak, ale ten tekst w końcu pojawił się w, już w takim kształcie, jak ty go umieściłeś? Znaczy, jak ty tak, go poprawiłeś, tak, tak? Tak, tak, No to może ewentualnie z drobnymi poprawkami, ale które już y, y, musiałyby mi umknąć uwadze, także y, y, mojej uwadze. Także, także nie, to akurat byłem tutaj w y, komfortowej sytuacji, że zatwierdziłem ten tekst, praktycznie tak się właśnie w takiej formie układał. Czyli rzetelne jak najbardziej dziennikarstwo, tak, z tego wniosek. To, to też taka fajna ocena, bo, bo no, ta, słyszymy, że też często się zdarza, że się zmienia tekst, że potem właśnie są różne przekłamania, ale tutaj takiej sytuacji nie było wszystko w porządku, tak jak powinno być według ciebie, tak? No myślę, że tak, chociaż akurat y, nie wiemy na ile y, rynek potrzebuje tak prostych informacji o Wikipedii. Czy naprawdę y, ludzie nie, nie odwiedzają sobie czasem takich stron jak Wikipedia dwukropek o Wikipedii, do której link jest pod każdą stroną Wikipedii. E, tam jest taki mały paseczek dla deweloperów o Wikipedii, korzystasz na własną odpowiedzialność, coś tam jeszcze. I, i, I zastanawiam się, czy po prostu jest potrzeba pytać wikipedystę i robić właśnie taki, taki materiał o rzeczach podstawowych, absolutnie podstawowych, które można sobie łatwo znaleźć w internecie, czy może nie powinniśmy, nie wiem, być pytani, oczywiście to nie od nas zależy, o co jesteśmy pytani, ale po prostu taka refleksja, czy... Czy nie lepiej by było, jakbyśmy mieli okazję mówić o rzeczach bardziej takich już od siebie, takich, takich bardziej wewnątrz, jakieś, jakieś swoje refleksje konstruktywne takie bardziej? Bo póki co to nasza rola się um, ogranicza do przedstawienia kilku podstawowych faktów. No i, no i jak odniesiesz się do jakiejś tam afery i, i w tym momencie... Przypomina mi się taki blog jednego z administratorów Wikipedii, który skomentował to obrazkiem. Kiedy ilekroć słyszymy o jakiejś starej aferze, która już w tym momencie nie ma żadnego przełożenia na, na naszą codzienną pracę w Wikipedii, to, to wyglądamy jak taka pani, która trzyma sobie filiżankę z herbatą i tak... Powoli ze znudzeniem podnosi powieki i, i, i, i ma taką twarz w takim wyrazie, takie, no i co znowu? Więc nie wiem, czy, czy taki materiał jest naprawdę potrzebny rynkowo? Być może tak. Naprawdę no, właśnie jest potrzebny. Skoro myślę, że ludzie tego nie wiedzą, o czym tutaj mówiłeś, więc, więc myślę, że to nie zaszkodzi. To wiesz, to ciekawe też jest tak przejrzeć się w takim lustrze właśnie dziennikarza, który wydawałoby się, że sam dotrze do wielu informacji, ale on pyta o te rzeczy, o których oczekuje od niego czytelnik. Więc myślę, że właśnie tego brakuje niestety ciągle, a wydawałoby się, tak jak mówisz, że to właściwie bardzo łatwo dostępne jest w każdym linku, na każdej stronie Wikipedii, ale nie każdy to czyta i to warto wyciągać również w takich rozmowach. No właśnie, ale właśnie tak się zastanawiam, ile można, bo, bo tego typu artykuły powstają regularnie. Tutaj w przekroju, tam w antyweb i tak dalej. No to akurat jest moja osobista opinia, że, że może dałoby się inaczej, ale, ale nie mam w ogóle żadnej wiedzy, yy, czy to byłoby bardziej potrzebne niż właśnie stałe powtarzanie utartych frazesów, yy, że tak, to jest Wikipedia, nie, nam nikt nie płaci, tak, jesteśmy wolontariuszami, nie, wikipedioholizm nie jest straszny, tak, Wikipedia, bycie wikipedystą to styl życia, nie, nie rozpadają nam się rodziny i tak dalej. I tak dalej. No widzisz, no do, dopóki przedmiot Wikipedia nie zaistnieje w szkole podstawowej, gdzie wszyscy się dowiedzą tego na Myślę, poziomie... Myślę, że to by było niebezpieczne, gdyby tego wymagali w szkole, bo to mogłoby zniechęcać. No nie wiem, jak taka krótka opowieść, jedna lekcja powiedzmy na temat... Wymagali tej... na pewno nie, ale, ale gdzieś można by narodowi zaszczepić yy, chęć samodzielnego poszukiwania wiedzy. I w tym momencie już, już naprawdę byliśmy byli o wielki krok do przodu. Yy, już nie, nie musielibyśmy się ograniczać do podawania im takich informacji, które naprawdę sami sobie mogą znaleźć bardzo szybko. No ale, ale w szkoła wiele głosów jest takich, że szkoła nie uczy tego jak szukać, tylko uczy dat i uczy jak gdyby gotowych odpowiedzi, a nie, a nie sposobów poszukiwania wiedzy. I to jest chyba efekt to również sprawdza. tego. Mhm. Krótko mówiąc, szkoła uczy, a nie uczy się uczyć. No właśnie i to, to jest problem, z którym będziemy się stykać jeszcze przez długi czas, dopóki to jakoś nie zostanie poprawione. No, artykuł fajny właśnie z tego punktu widzenia, że, że tak bardzo popularnie opowiada. No, ale nic nowego chyba nie wniósł ani w Twoje życie, ani w życie tutaj środowiska. Jakoś nie był specjalnie komentowany, ale fajnie było się dowiedzieć. Tak, w takim lustrze przejrzeć, myślę, znowu kolejny raz. Kolejna rzecz to polityka.pl. Taki blog niedowiary, blog szalonych naukowców w którym pojawił się artykuł Nie chcę, ale muszę, na temat też na temat wikipedystów i, i dokładniej na temat wyborów, czyli tego, w jakim systemie działa Wikipedia, bo jak ktoś za dużo się nie dowiaduje, to myśli, że to jest jakiś system demokratyczny. Na I przykład... tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, to jest tekst pisany przez, przez wikipedystę, i to jest właśnie tekst, który nie przedstawia nam informacji, które możemy sobie znaleźć od razu, tylko to już jest pewna analiza mm -hmm. e, i nieopisana wcześniej, znana wszystkim wikipedystom takim bardziej aktywnym, a, a według mnie cien, cenniejsza e, cen, i, i większą wartość ma właśnie opisanie czegoś takiego. Tutaj, tutaj już mamy tak do czynienia z, z tekstem, z refleksjami, o tak. No i tak, wiele, wiele rzeczy rzeczywiście tutaj e, takich ciekawych spostrzeżeń e, mhm. jest, jest zarejestrowanych. E, na przykład to, że jeśli ktoś bardzo chce być administratorem, to pewnie nie zostanie administratorem, e, bo od razu się jakieś tam podteksty, jakoś, jakoś się tak dziwnie ocenia od razu takiego człowieka. No nie wiem, ta, to znaczy, taka, taka jest tutaj refleksja na ten może temat. Może nie tyle, jeżeli bardzo chce, co bardzo wyraża to, że chce. To jest jednak różnica. No właśnie. No tak, właśnie, tak, tak, tak. tak. No bo... tak, no, mechanizmy są inne dlatego, że to jest jednak wszystko w internecie. Gdyby, gdyby społeczność poznała takiego, takiego kandydata osobiście, być może przypadłby do gustu już wcześniej, ale w Wikipedii nie można za bardzo wyglądać na chętnego do, do zdobycia uprawnień, ponieważ wielu ludziom się wtedy włącza czerwona lampka, że no, on chce mieć uprawnienia Dlatego, żeby je mieć mm -hmm, mm -hmm. A nie dlatego, żeby coś z nimi robić I to jest w dłuższej perspektywie Naprawdę niebezpieczne, bo ktoś dostanie Uprawnienia i potem Ich nie używa, czyli Ci, którzy są jak jacyś Zainteresowani i chcieliby od niego Uzyskać pomoc, nie uzyskają jej Bo on już się tym nie interesuje eee, I, potem to będziesz, może... I potem będzie, że administratorzy wikipedii Nie pomagają tak, no nie pomagają, albo na przykład taka osoba sobie po jakimś dłuższym czasie przychodzi i coś robi i e, robi takie edycje, które już są, e, możemy powiedzieć, niegodne osoby, która ma takie uprawnienia techniczne, to znaczy e, poniżej pewnego poziomu redaktorskiego. Który się e, cały czas podwyższa. Który, który się cały czas podwyższa i e, który jest wymagany od każdego administratora. O tak. Także, także faktycznie to jest już taki temat, na który wikipedyści mogą sobie rozmawiać i, i tutaj ilu wikipedystów tyle jest punktów widzenia. E, są długie komentarze, które prezentują całkowicie odmienne poglądy. E, komentarze do, do mojego artykułu są raczej pisane przez czytelników, raczej mało świadomych tego, jak wygląda Wikipedia, a tutaj mamy do czynienia naprawdę z, z dyskusją wewnątrz wikipedystów, taką poważną dyskusją. To już nie jest bicie piany, tylko to jest, to jest wymiana różnych poglądów, które się sprowadzają, które, które się mieszczą w, w, w takich zasadach, które przyjęliśmy. I tutaj właśnie widzimy, że te nasze zasady dają nam naprawdę bardzo szeroką, szerokie możliwości zaprezentowania bardzo różnych stanowisk. No bardzo dużo tych komentarzy tutaj jest pod tym artykułem. Polecam gorąco. Nowiny.wikiradio.org. Tam audycja z 52 tygodnia 2013 roku, i link do tego artykułu, i komentarze. 36 komentarzy. W stosunku do 23 pod poprzednim materiałem. No właśnie. Przy czym te komentarze tutaj są dłuższe średnio, tak mi się przynajmniej wydaje, niż tamte komentarze pod moim artykułem, ponieważ tamte są. Pod, pod artykułem z, z wywiadem ze mną, mhm. są, są po prostu kilkuzdaniowe, jednozdaniowe, a tutaj mamy kilka takich wypowiedzi z dokładnym, rzetelnym przedstawieniem swojego stanowiska. Mhm. No ta, ta dyskusja też się odbywa w Wikipedii, tylko jest mniej widoczna, bo tutaj przy okazji takiego artykułu Chyba sporo ludzi z zewnątrz też dowiaduje się, w jaki sposób to działa. No tam te dyskusje w Wikipedii trudniej chyba śledzić. Z tą widocznością bym polemizował, bo ostatnio się dyskusja z poczekalni pojawiła w jednej gazecie. Ale to, to bardziej na zamówienie a niż, na, niż z rzetelności dziennikarskiej, bo akurat z rzetelnością dziennikarską to a miało to, to, bardzo mało wspólnego. To się zgadzam. No w ogóle funkcja administratora to jest raczej taka rzeczywiście funkcja, tak jak tutaj na obrazku widać, że to jest miotła, którą trzeba, czy tam mop jakiś, którym trzeba pozamiatać i, i, i to jest trudna praca w sumie. Ale... Jest mnóstwo szkół na ten temat. Z jednej strony to jest prestiż, z drugiej strony to jest obowiązek, z drugiej strony to jest no big deal, z trzeciej strony. tak Kolejny pogląd to jest właśnie ciężka praca, a ktoś inny mówi, że to jest podbudowanie ego mnóstwo pomysłów na ujęcie tego samego. No było też takie podejście, które prezentował socjolog w tej chwili nie pamiętam jak się nazywa, że to jest po prostu gra, gra internetowa i w którym zdobywa się różne punkty i przechodzisz teraz zostałeś administratorem, teraz zostałeś redaktorem. Ale z tym się nie zgodzę, tak ponieważ gra toczy się o takie czasem stawki, jak dobre imię człowieka, dobra osobiste wśród konkretnej społeczności, która się spotyka w realu i, i to są poważni ludzie, my się nie bawimy w Wikipedię, nie opiszemy. i jeżeli ktoś wyskoczy z jakimś zachowaniem, które jest nieprzyjmowane w społeczności, to można zostać persona non grata, a nie tylko można u, u, utracić jakiegoś questa, także to jest mm -hmm. zupełnie inny poziom dyskusji ja myślę, że taki, taki pomysł, że to jest gra, w której dostajesz jakieś zabawki, to, to jest poniżej krytyki. To znaczy ten pomysł pojawił się w science fiction, kiedy gracze potem ze zdziwieniem się zorientowali, że to, w, to, to, w co grają, przekłada się na realne życie ludzi na jakiejś planecie. Także mhm, w tym sensie warto o tej grze pomyśleć. No Gra to oczywiście nie jest, ale, ale jest, ma pewne cechy takie podobne. Być no może, być może niektórzy tak, tak mogą traktować. Właśnie. No oczywiście. Artykuł bardzo ciekawy w każdym razie, także polecamy również w notatkach do naszej audycji. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to te notatki: znaczy nuty, tak, zapis nutowy, który można umieszczać już... Znaczy, w sumie to chodzi o pięciolinię, tak? Chodzi Czy o chodzi... pięciolinii, chodzi o nuty na pięciolinii na odpowiedniej wysokości, cały zapis, klucze i tak dalej. Wszystko tutaj chyba można zrobić. Mhm, ja Przypadkiem myślałem... to już nie było wcześniej możliwe, tylko że w WikiCodzie a teraz w wizualnym Editorze. Wydawało mi się, że to było wrzucone jako, jako nowość w ogóle, ale zaraz sprawdzę w historii. Na blogu jest, że można, a tu gdzieś miałem stronę z z instrukcją do tego. No tak, bo to się pisze po prostu w kodzie yy, znaczniki pewne i wyskakuje pięciolinia od razu. A, bo bo widzicie, ciekawe. mnie się wydaje, że ja już znam ten znacznik i że on był wcześniej używany. Yy, Skorę, I być może tak. nowość dotyczy czegoś innego, jakiegoś nowego zastosowania tego samego. znacznik SCORE był znany już wcześniej. Bardzo możliwe, bo widzę, że instrukcja do tego jest z 2011 roku, w sensie pierwsza edycja. Więc, więc możliwe, że to by się dało już zrobić wcześniej. No to i tak jest coś nowego w takim razie. Jak pierwszy raz zerknąłem na ten tytuł, który ty poleciłeś Marku, to myślałem, że chodzi o to, żeby na przykład pliki MIDI łatwo przepisywać w, w zapis nutowy, ale to jeszcze nie to chyba. To znaczy tu chyba można odwrotnie, gdzie, gdzieś mi coś takiego mignęło, że z tego można zapisać też audio, bo na pewno gra, to znaczy można zapisać nutami, i to jest w stanie zagrać. Tylko pytanie, czy można jakoś w jakoś łatwy sposób to wyeksportować, teraz tego nie widzę. Mm -hmm. No to byłoby fajne rzeczywiście. To znaczy że... można sobie nagrać w sensie dźwięku, tak, zawsze, ale... To ustawiać ale... nutki, a potem MIDI zagrać z tego, tak? No. Ale, ale, ale przydałoby się móc to wyeksportować. No nie wiem, poszukam jeszcze, czy da się to wyeksportować do, do pliku jakiegoś ale to jest jeden z wielu zapisów tak? Bo, bo poza tym, że są nuty to są jeszcze wzory matematyczne które się w podobny mhm. sposób generuje są jeszcze hieroglify nie wiem czy na polskiej wikipedii używane, chyba nie są oczywiście to... też są używane. działają, tak? tak, jak najbardziej e... i obydwa, nie wiem czy, czy, pols... czy hieroglify ale na pewno e, znaczniki matematyczne są też używane w polskojęzycznej wikipedii w visual editorze nie tylko w wikikodzie Coś jeszcze z tego typu rzeczy można wygenerować? Wiesz co, nie jestem taki pewien, aczkolwiek ostatnio Visual Editor dostał nową wtyczkę ze wstawiania różnych symboli, które normalnie przy edytowaniu Biggie możemy mieć pod polem edycji. Czyli, czyli mamy takie okienko, teraz mówię do osób, które nie wiedzą, co to jest po edycji, mamy takie okienko, w którym widzimy tekst, który musimy zapisać, który później się wyświetla jako trochę inny i ten, który już czytają czytelnicy, to jest trochę co innego, a, a my piszemy w, w swoim właśnie tym takim języku znaczników, no więc pod tym okienkiem, w którym piszemy sobie wszystkie te strony Wikipedii i tam sobie po swojemu formatujemy, to możemy też korzystać z, z wielu symboli. Czy to są symbole takie z literami diakrytyzowanymi, czy to z innych alfabetów. I właśnie w najnowszych wiadomościach technicznych przeczytałem, że... Pojawiła się taka możliwość, żeby właśnie w Visual Editorze można było z poziomu tego paska narzędzi, e, czyli tego paska, który się wyświetla zawsze u góry strony, sobie wybrać e, wstawienie jakiegoś tam znaku. Także to są i e, nie wiem, czy hieroglify obsługuje Visual Editor, ale na pewno takie rzeczy jak z litery diakrytyzowane, jak e, znaki matematyczne, i interpunkcja no, taka, taka niedomyślna, czyli na przykład pauzy, półpauzy, oprócz czy, wizu Czyli jednak Visual Editor się rozwija i chyba tak oczywiście, po cichutku, oczywiście. powolutku, mimo krytyki, mimo słów krytyki i, i wielu głosów, że nie korzystają wikipedyści, że używają starego edytora. To znaczy, no, jednak... krytyka właśnie uderzała w to, że, że Visual Editor wysz wyszedł e, do ludzi taki trochę goły, bez różnych mm -hmm. y, y, opcji, bez, bez możliwości, po prostu siądź i pisz. A jeżeli ktoś ma użyć pół pauzy, to co? To wtedy musi sobie otworzyć Worda i no tak. skopiować sobie, bo inaczej się nie da. No, no właśnie i, i teraz... Y, wiadomo było, że te, te wtyczki się kiedyś pojawią, tylko cała krytyka polegała na tym, że nie wypuszczajcie na rynek czegoś, co jest niedopracowane. Najpierw opracujcie te wtyczki, a potem już wypuśćcie coś, czy możecie się, się chwalić, co będzie normalnie samodzielnie grało. Ale teraz a, przynajmniej wiadomo. Teraz właśnie powoli to się ale wiadomo, pokrywa. które wtyczki są bardziej potrzebne, bo więcej głosów się zgłasza, że, że właśnie tego brakuje na przykład może. może tak. Może tak, o to no chodziło. To już. Tak, to też mi, mi, między innymi o to. No i co? I wracamy teraz w kolejnym temacie do sprzątania Wikipedii. Czyli coś, coś, co nam już powraca ta miotła tutaj po raz kolejny. Z tym, że to sprzątanie Wikipedii może wykonać każdy nie musi mieć zdaje się, uprawnień administratora od razu, tak, żeby sprzątać. No jak najbardziej, bo to, to, to, to sprzątanie Wikipedii to jest po prostu zwykłe, normalne um, naprawianie różnych um, uchybień, takich jak dopracowywanie artykułów, które są napisane jak reklamy i wtedy możemy je zmienić tak, żeby były bardziej napisane neutralnie i, i nieemocjonalnie. To absolutnie tutaj w ogóle nie trzeba mieć żadnych uprawnień technicznych, po prostu trzeba przereda przeredagować tekst. I ta miotła raczej symbolizuje um, usuwanie um, elementów, które są zbędne, no ale takich... To, to raczej chodzi o to właśnie, że każdy może tutaj zrobić. I, i Wikipedia, dwukropek w Wikipedii, to jest taka strona, która wymienia wszystkie um, prace, które um, raczej wymagają stałego zaangażowania. Czyli jeśli ktoś szuka po prostu co mógłby zrobić w Wikipedii, a nie ma sam jakiegoś pomysłu, to między tak. innymi tutaj może zajrzeć i Tak, i wyszukać najbardziej właśnie zadanie. to jest takie miejsce, tak. Bo wiadomo, że w Wikipedii są różne rzeczy, które pojawiają się tak ad hoc i są ka każdy ma zresztą jakiś pomysł, że a teraz zrobię to, a teraz zrobię tamto. No ale to są takie zadania wymyślane na bieżąco i raczej takie, które się skończą, są wykonane i nie ma jakiejś kontynuacji, a, a tutaj jest spis właśnie takich rzeczy, które się nigdy nie kończą i zawsze coś jest nowego, mhm. czyli na przykład propozycje do nowych, do, yy, czy wiesza, propozycje do yy, dobrych artykułów, trzeba te artykuły przejrzeć pod tym kątem, czy spełniają wymagania. E ewentualnie poprawić, podpisać się pod tym, że nie spełnia, albo podpisać się pod tym, że spełnia. Ale to już Jakieś jest... artykuły wymagają dopracowania, to, to trzeba je dopracować i tak dalej. Y z, tym, z, z tymi zgłoszeniami medalowymi i dobrymi to, to jest jedno, ale takie podstawowe rzeczy jak brak infoboksu w tej chwili jest 10 tysięcy ponad y stron bez, bez infoboksu, gdzie on powinien być. Także y Może nawet więcej, dlatego że y to, to 10,5 10, tysiąca to, to co widzimy, to jest kod tego, co jest wpisane do tej strony. Czyli tutaj jest suma zawartości wszystkich kategorii typu wieś, infobox. Tam, artykuł wymaga dodania infoboxu o wsi. Artykuł wymaga dodania infoboxu o, czego, o czymś tam. I to są takie kategorie. Yy, I one tutaj zostały zsumowane. Tylko nikt nie twierdzi, że ta suma to odpowiada tej sumie wszystkich art, y, infoboxów, które są już stwierdzone, że brakują, bo być może po prostu są takie kategorie, y, które informują o tym, że trzeba jakiegoś infoboxu tutaj, jakiś infobox dodać. Taka kategoria już istnieje i wylicza jakieś artykuły, natomiast ona nie jest zmiankowana tutaj na tej stronie sprzątania Wikipedii i ona nie jest podliczona do tej sumy, mimo że już istnieje taka i y, że można by było ją dodać i suma by była wyższa. Tak też właśnie ta strona w sprzątaniu Wikipedii nie była aktualizowana już z rok i artykułów, które wymagają uzupełnienia źródeł było około 30 kilku tysięcy. Dodałem kategorie te, które są od te, które zawierają artykuły, które nie mają źródeł. Może inaczej, te, które zawierają artykuły, w których zauważono, że nie ma źródeł, mm -hmm. zauważono w roku 2013, czyli to takie najnowsze. Mm -hmm. I, I wyszło, że, że to jest kilka tysięcy już artykułów więcej i teraz jest, widzimy, 41,5 tysiąca. No, że ten problem się po prostu pogłębia. To znaczy problem jest stały, nie, po tak? nie pogłębia się, to jest właśnie stały problem no, Stały, i czyli z, ten, no. z biegiem mm -hmm. czasu są uźrodowiane stare artykuły, ale pojawiają się nowe i też nie wszystkie nowe mają źródła, więc te liczby jakoś tam sobie zawsze funkcjonują. Niektóre liczby są zawsze niewielkie, tak jak strony, które wymagają ekspresowego usunięcia. To ze swojej natury. One są ekspresowe, więc tam jeżeli pojawi się jakaś liczba powyżej 15, to dlatego, że ktoś masowo coś zgłasza aha, do usuwania. Aha. Ale to jest tutaj automatycznie się aktualizuje, tak? Jeśli chodzi o te, bo tutaj bardzo ładną tabelkę zrobiłeś właśnie, gdzie jest zadanie kategorii artykułów do poprawy. Kolejna kolumna to przydatne wskazówki, uwagi i aktualnie właśnie liczba, liczba stron, tak. które... I to się aktualizuje chyba automatycznie. To nie jest nawet w całości moja strona. Dziękuję w imieniu Przykuty, który to zapoczątkował. Aha. No i właśnie ta liczba tutaj, ta suma... Eee, nie jest gwarantowane, że, że we wszystkich przypadkach to jest prawdziwa informacja dlatego, że tam gdzie jest informacja taka nieprzetworzona czyli podaj liczbę artykułów jednej pojedynczej kategorii to jest 100% że to jest, to jest dobry wynik ale podaj sumę kategorii A, B i C w sytuacji kiedy może istnieć D, ale po prostu jej nie widzimy bo się nie dokopaliśmy albo nie zaktualizowaliśmy tej strony no to wtedy już tej D nie liczy, bo nie poprosiliśmy o podliczenie jeszcze tej D. Mm -hmm. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. No, to są już nie takie jasne, takie oczywiste rzeczy, o jakich mówiłeś w wywiadzie, ale... To znaczy tak, tutaj mamy kategorię artykuł wymagający uzupełnienia źródeł, na przykład. Mm -hmm. Do tej pory tam była suma wy wymagająca uzupełnienia źródeł od 2006, 2007 i tak dalej. I ta suma to jest właśnie ta liczba 41 tysięcy, którą tu mamy. Tak jest. Tylko być może nie jest tam dopisane, że jeszcze trzeba dopisać 2013. Znaczy teraz już jest, ale... Teraz już jest. Przed dosłownie kilka dni temu tam było 35 tysięcy, a tak naprawdę gdzie indziej, w innym miejscu, gdzie byłaby suma podana prawdziwa, aktualna, byłoby 41,5 tysiąca. Ale do tego momentu Na przykład, będzie trzeba za chwilę dopisać plus, które wymagają uzupełnienia źródeł od stycznia 2014. Już to zrobiłem, ale jeszcze na przykład nie ma lutego. O właśnie, także to wymaga potem paru jeszcze dodatków. Mhm, tak. I To już automatycznie się nie robi, tylko właśnie trzeba ręcznie poprosić o wywo wywoływanie kolejnych sum. Mhm. No dobrze, to, to chyba temat zamknęliśmy już, przejdźmy do kolejnego. Tak, no jeszcze, jeżeli mogę uh -huh. tylko powiedzieć po prostu, e, to jest strona, w której, tak jak już powiedzieliśmy, można, e, troszeczkę zeszliśmy na ramboczny temat taki techniczny, ale to jest strona, w której e, można sobie znaleźć jakieś e, zadanie, które wymaga e, jakiejś pracy, jeżeli nie wiemy, co, co możemy zrobić, jesteśmy nowym użytkownikiem albo jesteśmy jakimś doświadczonym użytkownikiem i nie mamy jakiegoś nowego pomysłu, to tutaj są spisane wszystkie. No, czyli e, mamy na przykład prace. przesiadkę samolotów i mamy cztery godziny pomiędzy jednym samolotem a drugim możemy zajrzeć tutaj właśnie na tą stronę i wybrać sobie jakieś zadanie na te cztery godziny, albo na godzinę tak, tylko. Tak, jak najbardziej. To jest, I to jest tutaj pomysł. akurat nie jest napisane, która praca wymaga większej aktywności, dlatego, że to by kolejnej pracy wymagało sprawdzania, no tak. która mhm. praca wymaga aktywności i aktualizowania tej strony, żeby dobrze się wyświetlało. Ale, ale są przynajmniej, jest lista przynajmniej tych prac, które obiektywnie wymagają jakiejkolwiek stałej pracy. Mhm. Już bez różnicowania, czy to jest jakiś czerwony alarm, czy, czy pomarańczowy. Skąd można trafić na tę stronę? Poza tym, że wpisując Wikipedia, sprzątanie Wikipedii w wyszukiwarkę, to jest ona jeszcze gdzieś podlinkowana, gdzieś na głównej może? Albo gdzieś w panelu bocznym? Na pewno w wielu artykułach, które mają szablon dopracować, to tam... Ten, ta treść szablonu dopracować powinna też kierować do tej strony. Myślę, że ona jest w wielu miejscach, ale na pewno nie jest w jakimś miejscu bardzo eksponowanym, dlatego, że mamy bardzo wiele różnych stron o, spełniających bardzo ważne funkcje, a różnorodne i eksponowanie jednej, a nie eksponowanie innej byłoby być może takie arbitralne i i niesprawiedliwe w stosunku do innych rzeczy, które też są ważne. Bo ta strona akurat wymienia prace, które są do podjęcia, a być może też wymagałaby podlinkowania strona, która na przykład opowiada o tym... Yy, no, jak podejmujemy decyzję. O... Mm -hmm. No tak, chciałoby się, żeby wszystko gdzieś było łatwo dostępne, ale jakbyśmy tak wszystkie takie linki wrzucali na główną stronę Wikipedii. No tak, nie da się to wcale... właśnie o to chodzi. No jasne, wcale nie byłoby takie łatwe do znalezienia mimo wszystko i no wielu... Ja wiem, że wielu zleceniodawców chce, ale to musi być na stronie głównej. Potem jest na stronie głównej i on mówi, no ale to musi być wyróżnione. I potem z tych wyróżnień się robią same wyróżnienia i w sumie nic nie jest wyróżnione, więc tak. trzeba jakoś sobie z tym radzić. No, ja słyszałem o zasadzie trzech kliknięć, że jak wchodzisz na stronę i w ciągu trzech kliknięć nie znajdziesz tego, czego szukasz, no to znaczy, że ona jest źle skonstruowana. I... Tak, i póki co to musimy naprawdę dużo pracować nad Wikipedią, bo ona jest tak bogata, że no, bardzo tak. trudno będzie coś takiego zrobić. No, no na pewno. Kolejna rzecz to wyróżniona zawartość Wikipedii. To jest Wikiprojekt, który ma na celu przyznawanie takiej odznaki. Dobrze kojarzę? Tak, tak, bo i to akurat jest bardzo ładnie podlinkowane ze strony głównej jak wchodzimy sobie na stronę główną, mamy coś takiego witaj wikipedii, wolnej encyklopedii, którą każdy może redagować, obecnie mamy ileś tam haseł, w tym ileś wyróżnionych i wchodzimy sobie na ten link wyróżnionych i mamy taką stronę wikipedia, dwukropek wyróżniona zawartość wikipedii i to jest strona, która prezentuje liczbę, jakieś najnowsze informacje o artykułach na medal dobrych artykułach, listach na medal o czywieszu, o grupach artykułów, czyli o tych rzeczach, które są właśnie wyróżniane. Mhm. I, to, I ta strona prezentuje. Natomiast to, co my teraz rozwijamy, to jest wiki wyróżniona zawartość Wikipedii. różnie się nazwa tylko na początku, Wikipedia wiki I ten wiki projekt wyróżniona zawartość Wikipedii ma po prostu być centrum koordynującym to, co już teraz istnieje. Nic nowego nie, nie robimy tak merytorycznie, tylko po prostu y, upraszczamy y, zarządzanie tym wszystkim. Będzie jeden regulamin do y, przyznawania i dobrego artykułu, i artykułu na medal i, te, i tak dalej. I będzie jedno miejsce, z którego będzie można łatwo, szybko trafić do tych wszystkich wyróżnień poszczególnie. No bo to jest y, też y, no, część tego, co... Co było bardzo ciekawe przy korzystaniu ze zwykłej encyklopedii, po prostu jak się miało czas, to się otwierało, na chybił trafił i można było dobry artykuł przeczytać. A tutaj wiadomo, że nie wszystkie są wyróżnione artykuły, ale łatwiej do nich dotrzeć właśnie poprzez stronę na stronie głównej poprzez to wyróżnienie. Jeśli ktoś chce tak sobie na chybił trafił, coś znaleźć Tutaj fajnego. też mamy na chybił trafił, mamy losy artykuł no, w panelu tak. bocznym. No, ale to losowanie to właśnie może, może dałoby się zrobić losowanie z tych wyróżnionych. Właśnie o tym pomyślałem. Dałoby jest, się? Jest, jest link, myślę, że by się dało, aczkolwiek jest link y, tuż pod logotypem, po, na, po, prawej, po lewej stronie na samej górze mamy mamy Wikipedia, Wolna Encyklopedia, pod tym jest strona główna, kategoria artykułów. Jako trzecie są najlepsze artykuły i ten link prowadzi do artykułów na medal. One nie są liczne dlatego, że obecnie mamy ich 607, a wszystkich wyróżnionych mamy 2,5 tysiąca. Ale z tych właśnie artykułów na medal też możemy szybko trafić sobie do, do pozostałych wyróżnionych. Jest nawigacja i między innymi ta strona o artykułach na medal będzie właśnie podpięta pod ten nowy system projektu, Tak, żeby można było po prostu jeszcze szybciej, jeszcze łatwiej sobie wszędzie buszować po, po, po tych stronach, które zajmują się wszystkimi tematami związanymi z wyróżnionymi artykułami, z tymi, z tymi wszystkimi, z tą całą zawartością Wikipedii, którą się chwalimy. To w naszym zamierzeniu, znaczy moimi, Karola007, który też ze mną e, konstruuje ten wiki projekt, e, ten wiki projekt jeszcze potem się zajmie też e, e, wybieraniem e, propozycji e, tych haseł, które już są, mają ten status dobrego artykułu, artykułu na medal, do tego, żeby trafiły danego dnia na stronę główną. Mhm. I to wszystko mhm. będzie takie ładnie spięte, po prostu klarowny dla wikipedystów żeby z jednego miejsca trafili sobie do wszystkich podobnych miejsc. No i jeszcze masz dzisiaj jeden pomysł, którego nie wiemy gdzie zgłosić, ja nie wiem przynajmniej, właśnie mhm. żeby losować wyróżniony artykuł na przykład. No zapiszę żeby... sobie, to to może natychmiast po audycji zmienię nagłówek tej strony Wikipedia, dwukropek wyróżniona zawartość Wikipedii, czyli słuchaczy zachęcam do tego, żeby sobie weszli na stronę główną wikipedii, zobaczyli ten tekst przeczytali na samym górze. Obecnie mamy ileś haseł, w tym mhm. około, tam milion i około 2,5 i tysiąca wyróżnionych. Klikamy na to wyróżnionych i w tym momencie gdzieś na tej stronie, która się pojawi, powinno się znaleźć, e, powinna się znaleźć opcja losu i no z najlepszych mhm. artykułów. No fajnie by było. Ja bym się pobawił w ten sposób, przeszukując sobie artykuły, bo często rzeczywiście klikam na losuj artykuł, ale no, no tak dopiero za dziesiątym razem mniej więcej trafiam na coś bardziej rozbudowanego. Często to są hasła, które mają po parę linijek za, za, zaledwie. I no bo po byłoby... no, przecież te nepalskie wioski, planetoidy i coś mm -hmm, tam jeszcze. Mm -hmm, no właśnie, więc to fajnie byłoby mieć pewność, że trafisz na artykuł wyróżniony losując go. Także fajnie, no to, to cieszę się. To, że to ja bym będzie. to jeszcze rozwinął, ale to może być już za dużo, mhm. żeby według kategorii tych najwyższego poziomu dało się to losowanie ograniczyć na przykład. Okej, okay, pomyślimy. <grym> Małymi kroczkami. Sprawa Marek. Do, do, do rozpracowania przez tam przeze mnie, Matmareksa, który się zajmuje rzeczami technicznymi. Zobaczymy, co można zrobić, bo jedyne ograniczenie to jest to, co. Co, na co nam pozwala oprogramowanie. To no, to słuchajcie, powinienem. mamy już 45. minutę audycji. Wprawdzie mówiliśmy, że dzisiaj godzinę będziemy nadawać i z Lublina i z Warszawy, ale musimy jednak chyba się troszkę sprężyć albo, albo część z tych artykułów przenieść, bo skończyliśmy właśnie omawianie artykułów z Wikipedii, na temat, na temat Wikipedii. Przechodzimy do części na temat wolnej kultury. Może tu nam szybciej pójdzie po prostu. Opowieść Wigilina w oryginale, czyli po angielsku, jest dostępna na stronach Wiki źródeł. Nie wiem dlaczego tak późno, przecież to już chyba jest bardzo stare wydanie i czym tutaj się chwalić specjalnie. Bo to trzeba jeszcze przygotować w międzyczasie, także. Ja Aha. myślę, że to jest po prostu kwestia tego, że mamy okres świąt i być może niedawno ta, ta opowieść Wigilina właśnie trafiła na wiki źródła. Tutaj ważną informacją jest to, że to są wiki źródła anglojęzyczne, a więc projekt Fundacji Wikimedia, którego my jako polskojęzyczni nie, specjalnie nie wspieramy, bo to są nasi koledzy. Mhm. Ja, oczywiście możemy w tym uczestniczyć, ale na przykład my jako stowarzyszenie, ja jako członek stowarzyszenia, nie mam żadnego obowiązku dbać o to, żeby y, ludzie edytowali anglojęzyczne wiki źródła. Mhm. Raczej dbamy o o nasze polskojęzyczne, w związku z czym tutaj widzę dobrą okazję do przypomnienia tego, że my też mamy nasze polskojęzyczne źródła, na które trafiają teksty w języku polskim, źródła w języku polskim. No i są tłumaczone też przez Fundację Nowoczesna Polska z, z języków właśnie niepolskich i to, to, te tłumaczenia są robione też do domeny publicznej. To znaczy Styl, można z tym, że Fundacja Nowoczesna Polska ma swój osobny serwis wolnej lektury, uh -huh, uh -huh. a my mamy swój osobny ten właśnie... No tak, bo to źródła to widzimy. są źródła, ale tych, tych źródeł często nie da się czytać i one wymagają takiej redakcji, redagowania, bo no, teksty z początku XX wieku, jeśli teraz zaczniesz czytać, no to, to wiadomo, że są tam jakieś stare, archaiczne zwroty, których dzisiaj no, nie da się używać. No, ostatnio trafiłem na na przykład bajeczka o czerwonym kapturku. E, zaczynała się w ten sposób, że czerwony kapturek... E, Wziął do koszyczka ciasto i flaszkę. No. Więc to troszkę dziwnie brzmi do babci. Do babci zanosiła właśnie flaszkę. Marcie no, była konkretna babka, no to... No więc takie rzeczy przy okazji redakcji no, należałoby poprawić, i żeby to w ten sposób nie, nie raziło. Ale jak ktoś chce się zapoznać ze starym tekstem, to no, wiki źródła oczywiście, są jak najbardziej wskazane. Tak. I tak. Powinno, powinno to funkcjonować. Nawet tam są błędy w druku, które są ujawnione, literki poprzestawiane, czy coś, to są od razu znaczniki, proszę tego nie poprawiać, bo tak jest w druku i to jest I źródło i tak ma zostać. Także to no, chwała za to, że właśnie jest jakiś wzorzec, z którego możemy czerpać, ale można go przecież opracować i y, poprawić to, co, to, na co się ma ochotę i, i jak gdyby na nowo. Być może na wiki źródłach można by zrobić dwie wersje. Nie wiem, czy na wikirzła. No to, źródłach to już te nie są źródła. To już wtedy nie są źródła, chyba, że wydasz książkę na podstawie po, ale nie, po redakcji no ma, i wtedy na... jako źródło umieścisz tą książkę. Mam na myśli w ramach tego serwisu ten tekst pierwotny, a obok gdzieś podlinkowany tekst na przykład uwspółcześniony, tak? No, ale to właśnie robi nowoczesna Polska i, i, i pewnie wiele innych osób może to zrobić i, i fajnie, że są źródła i niech one zostaną tylko źródłami. A, a... No i jeszcze dodatkowo mogę Ci, Marku, powiedzieć, że mogę Ci dać kontakty do kilku y, aktywnych... Y wiki Wikiskrybów, jak to się oni nazywają, czyli, czyli tych użytkowników wiki źródeł, e, którzy by Ci w miarę kompetentnie mogli powiedzieć, czy coś takiego by przeszło w świetle mm -hmm. ich zasad i ze względu na praktykę po prostu, czy byliby ludzie, którzy mogli to im zrobić. No tak, Także to, możemy spytać e, mm -hmm. u źródła właśnie, o wiki źródła. To, to porozmawiamy jeszcze o tym później. Kolejny temat, czy jeszcze coś? Nie, ten? nie. Open Street Map na urządzenia garminowe. Chyba zostawimy ten temat na któreś przyszłe spotkanie, żeby go dokładniej omówić, bo na razie tylko zasygnalizujemy, że coś takiego jest, ale może uda mi się porozmawiać z Danielem na przykład na temat, na temat tego, co tutaj się dzieje, a dzieją się ciekawe rzeczy związane z Open Street Map. Przejdźmy do kolejnego tematu. Skąd brać polskojęzyczną terminologię popularno-naukową? To był link. też artykuł na blogu dosyć już stary. Polityka.pl blog naukowy.blog Polityka.pl, tak? Tak jest, mhm. to jest dokładnie ten sam blog, o którym ten wcześniej mówiliśmy mhm. i zdaje się, że też ten sam y, autor. Jerzy Tyszkiewicz jest autorem tutaj y, i chodzi o to właśnie, żeby być może z, z wiki wykorzystać właśnie do tworzenia czegoś, nie tylko do zbierania wiedzy, ale do tworzenia, tak, żeby, żeby można było na przykład mieć po polsku jakiś termin, kto, którego raczej nie ma, tak, tylko że to chyba już w ramach nie wikipedii, tylko na przykład wiki uniwersytetu, który, który jest w wersji anglojęzycznej, ale też chyba ledwo się też trzyma. Też niekoniecznie, znaczy... Ym... A nie wiki data na przykład? Wikidata? Nie, nie, to... Nie, absolutnie. Nie, nie, nie, nie. to już nie, nie, nie. nie. Wikidane, wiki dane to są to są po prostu no, moglibyśmy to porównać do, do pliku Excela, to, mhm. to są po prostu tabelki i tutaj są cyferki, literki, ale to mhm. są kwerendy i baza no, dane. Jest dany. Danymi tutaj mogłyby być właśnie terminy naukowe. Tak, tylko że chodzi tutaj o ym, konflikt między weryfikowalnością, tak? To znaczy normalnie jest weryfikowalność, mm -hmm. w związku z tym nie możemy sami tworzyć terminu, a chodzi o to, że go nie mamy, tak? więc być może parę osób byłoby kompetentnych, żeby jednak te terminy polskojęzyczne tworzyć w ramach wiki, tak? ogólnie szeroko pojęte. Właśnie, właśnie dokładnie o to chodzi, że, że nam zasady Wikipedii, bo na przykład nie wiki źródeł, ale wikipedii tak, Zako czy też nie, nie wiki podróży. Ale zasady Wikipedii, po pierwsze, NOR, czyli nie tworzymy, nie, nie zamieszczamy twórczości własnej, tak, to chyba jest przetłumaczone na tak, polski. Tak, bez twórczości własnej. Czyli, czyli tam po, po, po angielsku to jest no original research i tutaj to, to wchodzi w ogóle zero własnych badań. Zero wyników autoryzowanych własnych, swoich, nigdzie wcześniej niepublikowanych, ale w, w, yy, z naciskiem na zero swoich nowych. Przy czym Natomiast badanie? Weryfikowalność to jest druga, drugi jakby filar tego problemu, czyli coś wcześniej musi być opublikowane, żeby było weryfikowalne, żebyśmy mogli to zamieścić. I, i, I to jest właśnie tak sprzęgnięte. Jeżeli ja piszę o jakimś, na jakiś temat, na który nie ma pol, polskich, e, polskich słów tylko na przykład tłumaczę to, albo coś jest nowego i jeszcze nikt tego nie wymyślił, to, to mnie na przykład nie wolno napisać tego o, o, w polskojęzycznej Wikipedii, bo nie napiszę tego po polsku w oparciu o źródła, bo te źródła nie istnieją. Przy czym badanie to nie jest tylko takie badanie w sensie naukowym, tak, ale badanie to jest, że ja byłem i widziałem, tak. to to nie jest wystarczające, powrót, żeby o tym pisać. Też. tak, tak, oczywiście. No tak. Kolejny temat jakoś mi zniknął tutaj. chomiku i kasuje gimpa ze względu na zgłoszenie Microsoftu, A chyba ta strona jest niedostępna. Więc... A, bo strona być może jest na, na zamkniętej grupie na Facebooku. Aha, stąd, aha. stąd może. Ten tam jest skan po prostu pod tym linkiem tego zgłoszenia. Typowy skan chomikowy, to znaczy, witamy, otrzymaliśmy wiarygodną informację, że pana, pani na pana, na pani koncie znajdują się pliki i tu jest właśnie GIMP242, coś tam. To podobne sytuacje ciągle się dzieją w YouTube. Nie wiem, czy wiecie, że Warner Bros. bodajże został uznany za autora kolendy Cicha Noc. I tam wyskakiwał też komunikat, że, że ktoś tam używa nie swoich praw. My, nawet Bartek, jak umieszczał kolendy polskie, to też dostał takie zgłoszenie od Google'a, że jest jakiś konflikt zawartości, że jakaś tam wytwórnia wydała taką płytę z, tym, z jakąś z tych piosenek i że tutaj oni pewnie mają prawo do tego. No, ale tam przy pomocy paru kliknięć została udzielona odpowiedź. To bardzo fajnie jest rozwiązane, bo jest taki szablon, który się po prostu klika, że takie sugerowane odpowiedzi. I jeśli dobrze wyklikasz, no to, to dosyć szybko zostaje przywrócona ta wersja, bo takie podchwytliwe są pytania. Na przykład, czy, czy uważasz, że możesz opublikować ten utwór, bo kupiłeś płytę i masz, masz te płytę? Więc jeśli ktoś tak odpowie, no to wiadomo, że dalej będzie tutaj konflikt. Natomiast jeśli ktoś powie, że sam nagrał i że to są jego słowa, jego muzyka, albo że słowa i muzyka pochodzą z domeny publicznej, no to wtedy, wtedy to jest inaczej traktowane i automat od razu to... Rozwiązuje. No, Google jest mistrzem, jeśli chodzi o takie automaty, wyszukiwanie, także myślę, że naprawdę to będzie bardzo dobrze dopracowane. No ale takie błędy na chomiku i pewnie się jeszcze będą pojawiały dosyć długo. Ja specjalnie wrzuciłem te, ten, ten program. On jest, jak chyba powszechnie wiadomo, na wolnej licencji, w związku z tym tutaj. To graficzny, tak. Graficzny do edycyjnej mm -hmm. grafiki, tak. I jeszcze wisi, także być może to była jednorazowa sytuacja. Microsoft zgłosił, nie wiadomo, może ktoś inny zgłosił też, to trudno powiedzieć pewnie. Pędzimy dalej z tematami, bo już 55. Minuta. A linki nie działają? Sprawdzimy. No właśnie, ten link nie działa. Kolejny link to jest zobaczymy też nie działa. To zostawimy na kolejne w takim razie na kolejną audycję. Dobrze się składa. E, nowa opłata na rzecz za u e, to jest ta opłata, która cały czas się przewija gdzieś tam w różnych doniesieniach. Też nie ma tego linku, także chyba też, wam nie też, sobie, no też sobie odpuścimy na razie. W każdym razie, no, taka niepokojąca informacja. Może już się wycofali z tego To znaczy pomysłu. nie, cały czas pomysł jest, jest jakby zmierza to wszystko w tym kierunku, żeby ta opłata na rzecz za X-u jako opłata audiowizualna, to się chyba nazywa no jakoś, tak? tak, tak jak, jak była swego do... czasu dodawana do urządzeń, jest do magnetofonów, nadal. do urządzeń rejestrujących dźwięk. Znaczy, jest chyba nadal, tak? Do chyba tego tak. wszystkiego, co, mm -hmm. co, co teraz się kupuje i służy do rejestracji. A z tymi linkami to też jest problem, tak typowy dla, dla Wikipedii. Tam gdzieś w tym sprzątaniu pewnie też jest wyszczególnione, że ileś tam martwów, martwych tysięcy linków, linków jest, także, także to niestety tak, tak, tak działa. Obecnie zdaje się 58 tysięcy. No całkiem dużo, tak? No i, i, i w dodatku instytucje państwowe tworzą dalej te martwe linki, bo jeśli wpisy w KRS-ie były kiedyś zlinkowane, to znaczy można było link do konkretnego wpisu w KRS-ie wygenerować, w tej chwili nie, w tej chwili trzeba wejść na stronę główną KRS-u i dopiero szukać te zmiany technologiczne też tutaj troszeczkę przeszkadzają. Tak, także ja apeluję do wszystkich, którzy robią jakieś strony internetowe, żeby linki zostawały. Jak się coś przenosi, to żeby tam przekierowanie zostawić pod tym starym adresem. Tak, i to, to jednak wymaga pewnej wiedzy technicznej i, i, i takiej świadomości. Mam wrażenie, że po prostu... To znaczy myślę, że świadomość, yy, tak? Wielu, wielu, os wielu osób w Polsce właśnie nie ma tej świadomości. Jeszcze uczymy się wykorzystywać yy, możliwości internetu. Mm -hmm. No Ponieważ już jest 57 minuta, to pozostałe tematy chyba przełożymy jednak na kolejną audycję, one nie są jakieś pilne, a warto porozmawiać o nich bardziej szczegółowo. Yy, I zakończymy może takim tematem yy, na temat transmisji na żywo i podcastów yy, w Wikiradia. Yy. Takie transmisje odbywają się ostatnio z faktycznego Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12. Opracowałem taki system, który po prostu zdalnie sterowany jest. Ja nie muszę być na miejscu, jestem po prostu w studiu, które nadaje. Natomiast na miejscu dzieje się coś i to włącza się w strumień wiki radia i jest nadawane na żywo. Niedługo będzie tam też informacja na sali, bo tam bardzo dużo osób przychodzi. Nie wiem, czy, czy byłeś tam kiedyś, Marku. Nie miałem okazji. Bardzo ładne miejsce na tyłach Nowego Światu. Tłumy ludzi przychodzą, także... A, to jest tam, gdzie był... Wrzenie świata. Okay, I obok to, to tego to wrzenia tak, świata jest kojarzę. właśnie nowy, faktyczny dom kultury, też przez tych samych ludzi organizowany. Coraz więcej tam się ciekawych rzeczy dzieje i, i właśnie taką współpracę rozpoczęliśmy. Jeszcze tam nie wszyscy prelegenci wiedzą o tym, że jest na żywo, to, to o czym mówią, ale, ale będą przez kolejny rok się o tym dowiadywać i może to coś ciekawego przyniesie, bo te wydarzenia, które tam się odbywają, to są głównie jakieś promocje książek, spotkania z reportażystami i ja zauważyłem, że te spotkania żyją swoim życiem, że oprócz tego, że ktoś napisał książkę, to takie spotkanie staje się czymś zupełnie nową wartością, że nie trzeba jak gdyby przeczytać tej książki, żeby uczestniczyć w tej rozmowie, bo inaczej to ona nie ma sensu, tylko ona ma sama, sama w sobie sens. No i właśnie zapisy z tych spotkań są umieszczane na stronie wrzenie.podcasty.info to gorąco zapraszam do odsłuchania. Jeśli ktoś ma czas albo wybiera się w podróż. Niech sobie zgra do swojego urządzenia rejestrującego i posłucha. A mamy tu taką drodze. opcję, żeby zgrać wszystko naraz jednym kliknięciem? E, wszystko naraz? W sensie cały, cały nie, archiwum? Nie, nie, na razie nie. nie ma, ale to jest pewnie łatwe do zrobienia. No to koniec już na dzisiaj, bo już godzina mija właśnie. Dziękuję Wam bardzo za to, że spotkaliśmy się jeszcze w starym 2013 roku. Kolejne spotkania w 2014. Zapraszamy gorąco na stronę wikiradio.podcasty.info, a także na stronę wikiradio.org do edycji i do pomocy przy budowaniu naszych stron. Do usłyszenia, szczęśliwego nowego roku. roku i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ode mnie też. No te cześć. Trzymajcie się w takim razie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.